W 10 minut zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki, witam Państwa. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. No i jak to zazwyczaj, na święta będziemy przygotowywali wiele potraw. Między innymi barszcz czerwony z łóżkami. No i właśnie o tym barszczu chciałbym porozmawiać, bo od jakiegoś czasu zauważyłem w moim rodzinnym domu, że po przygotowaniu pierogów i różnych innych wigilijnych potraw na barszcz nie starcza czasu. No i wtedy moja mama wyciąga zupkę z papierka, i przygotowuję barszcz czerwony. W studiu Iwona Niegowska, żywieniowiec Marki Knorr. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie jak mama przygotowuje ten barszcz czerwony, to sobie wtedy myślę, hmm, E, wszystko suszone, glutaminian i wiele innych składników. Czy rzeczywiście to wszystko jest zdrowe, jeśli jest przygotowywane z papierka? Na to pytanie chciałbym, żebyśmy dziś odpowiedzieli. Jak to jest z tymi Zupkami. Podstawowymi składnikami zup knor są warzywa, suszone warzywa i przyprawy. Używamy także, podobnie jak w domu przygotowując zupy czy inne dania, używamy tłuszczu zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego, a tutaj takim domowym tłuszczem zwierzęcym jest na przykład śmietana czy masło, także mleka, jajek w proszku. I wielu, wielu naprawdę najrozmaitszych mm, przypraw. No tak, ale brzmi to, przyznam, bardzo ładnie, no bo suszone warzywa i różne inne przyprawy. To może zacznijmy od tego, że wyjaśnimy kilka pojęć. Mam tutaj właśnie barszcz czerwony państwa firmy i widzę na przykład, że jest tu no nie, w tym akurat nie ma E, ale w różnych innych y, zupkach jest E. i y, My Polacy bardzo tego E się boimy, a co to jest to E? W ten sposób symbolem E oznaczane są dodatki do żywności, które zostały dopuszczone i przebadane w Unii Europejskiej. Jest to po prostu system kodyfikacyjny y, regulujący y, klasyfikację dodatków do żywności. Wielokrotnie y, utożsamiane symbole E są po prostu z jedną z grup tych dodatków do żywności z, konserwa, z konserwantami. W przypadku produktów suszonych, takich jak zupy w proszku czy fiksy, nie ma potrzeby dodawania konserwantów, dlatego, że wszystkie składniki zostały tam wysuszone i drobnoustroje, które mogłyby psuć dany produkt, nie mogą się rozwijać, ponieważ nie ma tam wody. Im tak jak ludziom potrzebna jest do życia woda. Dlatego nie ma potrzeby dodawania konserwantów do tego typu produktów, ponieważ wszystko zostało tam y, bardzo dobrze przygotowane i dobrze wysuszone i tak. Tak jak stosowano tysiące lat temu, człowiek nauczył się tej metody technologii żywności bardzo, bardzo dawno temu, nauczył się suszyć mięso, warzywa. Czyli rozumiem, że jeśli jakiś produkt zawiera E, to tak naprawdę nie są to sztuczne składniki, tylko jest to klasyfikacja w Unii Europejskiej, żebyśmy będąc na przykład w Belgii wiedzieli, że ten E... 421 to jest to samo, co nasze polskie E421. Dokładnie tak. Wszystkie składniki z numerami E w całej Unii Europejskiej są dokładnie takie same, aczkolwiek nie jest to tożsame, że są to składniki naturalne. Wiele z nich pochodzi, ma pochodzenie naturalne, bądź jest identyczne z naturalnymi. Natomiast też człowiek dzięki postępowi technologii żywności nauczył się uzyskiwać wzorując się na naturze nauczył się pozyskiwać w fabrykach i laboratoriach niektóre składniki, które ułatwiają przetwarzanie i produkowanie i dobrą jakość produktów spożywczych. No dobrze, czy w takim razie powinienem bać się produktów, które mają E? Absolutnie nie, bo właśnie to, że dany składnik uzyskał ten numer, oznacza, że został on bardzo dokładnie przebadany, a jego bezpieczeństwo zostało ponad wszelką wątpliwość udowodnione. Nie ma możliwości stosowania w żywności produktów, które są niezbadane i niebezpieczne. Nikt nigdy, y, zwłaszcza w Unii myślę, Europejskiej, nie zgodziłby się, aby producenci żywności stosowali składniki, które są niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa i ludzi, którzy je spożywają. No to w takim razie skąd ten stereotyp społeczeństwa? Ja przyznam się też, że takim stereotypem y, żyłem do teraz, y, no bo jak przygotowujemy sobie czasami w firmie razem jedzenie, to jak na przykład wyciągam, załóżmy zupkę chińską, czy zupkę z papierka, to od razu jedna z moich koleżanek mówi, dlaczego jesz to świństwo, przecież to jest bardzo szkodliwe. Myślę, że ten mit jest związany z tym, że wiele osób po prostu nie rozumie, nie zna nazw tych składników, natomiast te nazwy zostały bardzo precyzyjnie określone przez prawo żywnościowe i tylko w taki sposób można zapisywać produkty producent może je zapisywać na liście składników. Więc nie dziwię się wcale, że jeżeli coś się nazywa guanylan albo inozynian, to naprawdę tylko nieliczna grupa osób, która ma do czynienia z chemią, będzie wiedziała, że jest to składnik, który pochodzi na przykład z mięsa, mhm. bądź bardzo powszechnie występuje w grzybach. Człowiek nauczył się pozyskiwać te składniki po to, żeby nadawać dobry, pożądany smak potrawom. No dobrze, a czy możemy się teraz zabawić na przykład pomidor? Jak by był określony tymi różnymi dziwnymi składnikami? Gdybyśmy chcieli zapisać listę składników pomidora... To oczywiście nie wszystkich, bo pewnie człowiek jeszcze do dzisiejszego dnia nie poznał wszystkich składników, natomiast ta deklaracja wyglądałaby moim zdaniem tak. Byłaby to woda, cukier, celuloza, kwas glutaminowy, i tutaj moglibyśmy dopisać numer E620. Niektóre barwniki, na przykład E160A, E160D, czy E101, to, jest, to są to koferole, beta karoten czy y, przeciwutleniacze takie jak E300, który jest niczym innym jak kwasem askorbinowym, czyli naszą ukochaną witaminą C a byłyby to także zapewne jakieś kwasy roślinne czy inne substancje smakowe. Oczywiście w ten sposób zapisujemy tylko składniki dodawane do żywności. Nikt oczywiście nie pokusiłby się, żeby w ten sposób deklarować skład pomidora, ale są to dokładnie te same substancje chemiczne, które w naturze występują w pomidorze. No dobrze, to dlaczego producenci takich produktów gotowych, szybkich składniki określają właśnie E tyle i tyle, a nie na przykład pełna nazwa? tego, czym jest to E421 na przykład. Bo dokładnie w ten sposób nakazuje prawo. Zostało to zapisane w przepisach prawnych, w rozporządzeniach i producenci mogą zadeklarować numer E, na przykład 160 i muszą podać funkcję technologiczną danego składnika. Mogą też podać pełną nazwę chemiczną, na przykład kwas askorbinowy. Nie można w przypadku, jeżeli kwas askorbinowy, czyli witamina C, jest stosowana jako dodatek do żywności, nie można napisać o niej, że jest witaminą C, tylko jest dodatkiem do żywności, przeciwutleniaczem w tym przypadku. Wszystko to bardzo ciekawe, potwierdza się reguła, że jeśli chcemy wiedzieć więcej, to, to wiemy więcej, a nie tylko się domyślamy. Dziękuję bardzo. Iwona Niegowska, żywieniowiec marki Knor była moim i Państwa gościem. Dziękuję. W 10 minut.